Tak się jakoś składa, że tą starodawną pieśnią zaczynaliśmy każdy koncert zespołu, w którym niegdyś z Wojtkiem występowaliśmy, koncert Wolnej Grupy Bukowina i żeby tradycji stało się zadość, również dzisiejsze nasze wystąpienie zaczęliśmy od tej opowieści o majstrze biedzie. W związku z tym, że po raz pierwszy od długiego czasu znaleźliśmy się na imprezie, która gromadzi wykonawców i sympatyków tzw. piosenki turystycznej. Postanowiliśmy sobie i wam, publiczności, droga, przypomnieć archiwalne pieśni. Pieśni może kombatanckie, ale trudno, cóż, świejemy, świeją nam już skronie, w związku z tym z złecką wokół patrzymy na to, co kiedyś było śpiewane na giełdach, bazunach i innych tego typu sprawach, tym bardziej, że większość z was zapewne tych pieśni nie zna.